Druga księga Nefiego. Śmierć Lechiego. Bracia Nefiego powstają przeciwko niemu. Pan ostrzega Nefiego, aby uszedł w puszce. Wędrówki Nefiego w puszcz. Rozdział pierwszy. Lechi prorokuje o ziemi wolność. Jego potomstwo zostanie rozproszone i pokonane, jeśli odrzucą świętego Boga Izraela. Lechi nakłania swych synów do prawości. Gdy ja Nefi skończyłem nauczać moich braci, nasz ojciec Lechi powiedział im wiele o tym, jak wielkich rzeczy dokonał dla nich Pan, wyprowadzając ich z Jerozolimy. I przypomniał ich bunt na morzu i łaskę Boga w darowaniu im życia, że nie pochłonęło ich morze. Mówił im również o ziemi obiecanej, którą otrzymali i jak łaskawy był Pan, ostrzegając nas, abyśmy uszli z Jerozolimy. Oto miałem wizję, powiedział, w której przekonałem się o zagładzie Jerozolimy i jeśli pozostalibyśmy w Jerozolimie, my także zginęlibyśmy. A oto jakkolwiek wycierpieliśmy wiele, otrzymaliśmy ziemię obiecaną, ziemię, która jest wybrana ponad wszystkie inne ziemię, ziemię, którą mi Pan Bóg przyrzekł jako ziemię dziedzictwa mojego potomstwa. Oto Pan przyrzekł mnie i moim dzieciom te ziemię na zawsze, również tym wszystkim, którzy będą wyprowadzeni z innych krajów Jego ręką. Dlatego ja, Lechi, pod wpływem ducha, który jest we mnie, prorokuję, że żaden lud nie przybędzie na tę ziemię, jeśli nie zostanie przywiedziony ręką Pana. Ziemia ta jest więc poświęcona tym, których Pan przyprowadzi. I jeśli będą mu służyć według jego przykazań, będzie ona dla nich ziemią wolności I nigdy nie dostaną się w niewolę Jeżeli to nastąpi, stanie się to z powodu ich niegodziwości Jeśli bowiem zapanuje niegodziwość, ziemia ta zostanie im przeklęta Ale dla sprawiedliwych będzie zawsze błogosławiona jest to mądrością, że na razie ziemia ta ma pozostać nieznana innym narodom, bo jeśli wiele narodów zajęłoby te ziemię, nie byłoby na niej miejsca dla dziedzictwa. Ja, Lech i otrzymałem więc obietnicę, że jeśli ci, których Pan Bóg wyprowadzi z Jerozolimy, będą przestrzegać Jego przykazań, Pan będzie im szczęściu na tej ziemi i będą oddzieleni od wszystkich innych narodów, aby mogli ją dla siebie posiąść. Jeśli będą przestrzegać Jego przykazań, będą błogosławieni na tej ziemi. Nie znajdzie się nikt, kto by ich napastował czy zabrał im ziemię, ich dziedzictwa i będą żyć bezpiecznie na wieki. Gdy jednak nadejdzie czas, że zmarnieją, w niewierze po otrzymaniu tak wielkich błogosławieństw z ręki Pana wiedząc o stworzeniu ziemi i wszystkich ludzi znając wielkie i cudowne dzieła Pana od stworzenia świata mając daną im moc dokonania czegokolwiek poprzez swą wiarę mając wszystkie przykazania od początku i będąc doprowadzonymi do tej wybranej ziemi obiecanej dzięki jego nieskończonej dobroci mówię wam jeśli nadejdzie czas, że odrzucą świętego Boga Izraela, prawdziwego Mesjasza i swego Boga, wyroki Tego, który jest sprawiedliwy, spoczną na nich. Przyprowadzi do nich i da władzę innym narodom, a im odbierze ziemię, którą posiedli i spowoduje, że zostaną rozproszeni i pobici. Z pokolenia na pokolenie będzie pośród nich rozlew krwi i wielkie nieszczęścia. Dlatego moi synowie Pragnę, abyście zapamiętali I zważali na moje słowa Obyście się obudzili Przebudźcie się z głębokiego snu Snu piekła I otrząśnijcie ogromne łańcuchy Którymi jesteście skuci Które skuwają ludzi Dla uprowadzenia ich w niewoli Do wiecznej przepaści cierpienia i niedoli Przebudźcie się Powstańcie z prochu i słuchajcie trzęsącego się rodzica, którego kości będziecie musieli wkrótce złożyć w zimnym i milczącym grobie, skąd żaden podróżny nie może wrócić. Jeszcze kilka dni, a pójdę drogą przeznaczenia całej ziemi. Ale Pan wykupił moją duszę z piekła. Widziałem Jego chwałę. Jego miłość otacza mnie na wieczność. I pragnę, abyście pamiętali, o przestrzeganiu ustaw i nakazów Pana, co było troską mojej duszy od początku. Od czasu do czasu moje serce przytłacza boleść, bo obawiam się, że z powodu znieczulenia waszych serc Pan, wasz Bóg, nawiedzi was w pełni swego gniewu, że zostaniecie odsunięci i zginiecie na zawsze. Albo że spadnie na was przekleństwo trwające wiele pokoleń I będziecie cierpieli od miecza i głodu Będziecie znienawidzeni i w niewoli u diabła I prowadzeni według jego woli Moi synowie, oby nie spadło to na was Lecz byście mogli być wybranym i błogosławionym ludem Pana Jednak niech się stanie jego wola Albowiem jego drogi są zawsze drogami prawości i powiedział on, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, będę wam szczęścił na tej ziemi. Ale jeśli nie będziecie przestrzegać moich przykazań, zostaniecie ode mnie odsunięci. I teraz, aby moja dusza mogła radować się wami i abym mógł opuścić ten świat, ciesząc się z waszego powodu, abym nie zszedł do grobów boleści i smutku, Powstańcie z prochu, moi synowie, bądźcie mężczyznami i bądźcie stanowczy, będąc jednej myśli i jednego serca, zjednoczeni we wszystkim, abyście nie znaleźli się w niewoli, abyście nie zostali przeklęci srogim przekleństwem, abyście nie ściągnęli na siebie niezadowolenia sprawiedliwego Boga, aż do wiecznej zguby zarówno duszy, jak i ciała. Przebudźcie się, moi synowie. Włóżcie na siebie zbroje prawości Otrząśnijcie łańcuchy Którymi jesteście skuci Powstańcie z prochu I wyjdźcie z mroku Nie powstawajcie więcej Przeciwko waszemu bratu Który miał cudowne wizje I był posłuszny temu Co Pan nakazał Odkąd opuściliśmy Jerozolimę Który był narzędziem w rękach Boga Prowadząc nas do ziemi obiecanej Albowiem gdyby nie on Zginęlibyśmy z głodu na pustyni A mimo to Chcieliście odebrać mu życie i cierpiał wiele z waszego powodu. Obawiam się bardzo i drżę, że może on ponownie cierpieć z waszego powodu, gdyż oskarżyliście go, że chciał panować i mieć władzę nad wami, ale ja wiem, że nie chciał on panować ani mieć nad wami władzy, a pragnął tylko chowały Boga i waszego wiecznego dobra. I szemraliście, bo powiedział wam jasno, Mówicie, że obchodził się z wami ostro i że był na was rozgniewany, lecz jego ostrość była ostrością mocy słowa Boga, która w nim była. A co nazywacie gniewnymi słowami, było prawdą pochodzącą od Boga, że nie mógł się powstrzymać, wykazując śmiało wasze niegodziwości. I była z nim moc Boga, że musieliście Go usłuchać, gdy wam rozkazał. I to nie On. Ale duch Pana, który w nim był, otworzył mu usta, że nie mógł się powstrzymać od wypowiedzenia tych słów. A teraz, mój synu Lamanie, również ty, Lemuelu, i ty samie, a także moi synowie, którzy jesteście synami Ismaela, jeśli będziecie słuchać Nefiego, nie zginiecie. jeśli będziecie go słuchać, Pozostawię wam błogosławieństwo, a nawet moje pierwsze błogosławieństwo. Ale jeśli nie będziecie go słuchać, zabiorę moje pierwsze błogosławieństwo, a nawet moje błogosławieństwo i spocznie ono na nim. A teraz zoram. Zwracam się do ciebie. Byłeś sługą Labana, jednakże zostałeś wyprowadzony z Jerozolimy i wiem, że na zawsze jesteś prawdziwym przyjacielem mojego syna Nefiego. Ponieważ... Jesteś wierny, Twoje potomstwo będzie błogosławione z Jego potomstwem, że długo będzie im się szczęściło na tej ziemi i nic, z wyjątkiem ich własnej niegodziwości, nie zaszkodzi im ani nie przerwie ich dobrobytu na tej ziemi, który inaczej trwałby na wieki wieków. Oto Pan uczynił tę ziemię świętą, że Twoje i mojego Syna potomstwo będzie tutaj bezpieczne, jeśli będą przestrzegać przykazań Pana.